Jak zbudować pewność siebie? Pewność siebie przydaje nam się do wszystkiego. Człowiek, który nie jest pewien siebie, nie podejdzie do osoby, która mu się bardzo podoba, bo myśli, a to pewnie nie mam szans. Człowiek, który nie jest pewny siebie, nie będzie aplikował o pracę, która mu się podoba, bo pomyśli, a pewnie nie mam szans, albo nawet jak pójdzie, to nie zrobi dobrego wrażenia na potencjalnym pracodawcy, albo nie założy własnego biznesu. Albo nie pojedzie gdzieś, mówię, mówi, a gdzieś tam pojechałbym do innego kraju, może obejrzeć, ale czy ja sobie poradzę, nie znam dobrze języka. Myślę, że każdy z nas rozumie, że pewność siebie jest ważna. Pewnie jeżeli obejrzałeś już kilka moich filmików, byłeś na szkoleniach, to wiesz, że moim odkryciem, nie w tym znaczeniu, że ja to wymyśliłem, tylko że odkryłem to i praktycznie jest to do zastosowania w każdej umiejętności miękkiej, jest tak zwany trójkąt zmiany. Ja nazywam to trójkątem zmiany. Który składa się z trzech elementów? Za absolutny fundament uważam myślenie, czyli sposób, w jaki człowiek myśli. Jak zbudować pewność siebie, myśląc o sobie w inny sposób. Oczywiście można czytać książki, typu Moc pozytywnego myślenia, pokochaj siebie, i to jest w porządku. Oglądać jakieś audio, wideo, to jest w porządku. Ale jak zmienić myślenie tak o błyskawicznie. Na przykład, idziesz. I na jakąś rozmowę i mówisz sobie tak, jestem przygotowany, jestem odważny. Kiedy mówisz słowa zaczynające się od jestem, określasz swoją tożsamość. Jeżeli czujesz jestem przedsiębiorcą, to idziesz e, śmiało w biznes. Jeżeli czujesz jestem sportowcem, to śmiało startujesz w zawodach. Jeżeli mówisz sobie jestem przygotowany, jestem odważny, to nadajesz sobie tożsamość. Jestem przygotowany do tego, a tego spotkania. Tak, to jest twoja tożsamość. Druga rzecz to są emocje, emocje są związane z twoją wyobraźnią i wiem, że w kręgu rozwoju osobistego jest różne podejście do tego. Moje podejście jest takie, jeżeli w wyobraźni widzisz, y, rysujesz sobie jakiś obraz, jak coś robisz, to nie wierzę w taką magię, że to się zadziała tylko dlatego, że sobie to wyobrażasz, ale wierzę w to, że kiedy sobie wyobrażasz i w tej wyobraźni kształtujesz swoje zachowanie, to wpływasz na siebie, bo tylko na siebie masz wpływ. Czyli wyobrażasz sobie, że idziesz na trudną rozmowę, ale jesteś spokojny. Oczywiście wcześniej się przygotowałeś, ale wyobrażasz sobie swoją postawę emocjonalną. Spokój, to, że nie da się wyprowadzić z równowagi, to, że będziesz asertywny, to, że będziesz uśmiechnięty, to, że będziesz miło się zachowywał, że będziesz inteligentny. Po prostu sobie to wyobrażasz. I w ten sposób wyuczasz swój umysł, że kiedy znajdziesz się w sytuacji i nie wyobrażasz sobie, że szef będzie miły albo że klient od razu się zgodzi, bo w ten sposób wyuczasz swój mózg czegoś, co może nie być prawdą. Wyobraź sobie właśnie nawet najgorszy scenariusz, ale zobacz, że w tym scenariuszu ty jesteś spokojny, asertywny. Wtedy twój umysł się wyuczy, że w takiej sytuacji ty zachowasz się tak, a nie inaczej. I trzecia rzecz to jest twoje ciało, twoje działanie. Po pierwsze yy, zobacz, jaka emocja może ci towarzyszyć, na przykład lęk. Tak? I w lęku wiesz, że robisz w ten sposób. Więc co możesz zrobić? Stań w takiej pozycji, jaka, jaka wyraża dla ciebie pewność siebie, na przykład taka i teraz robisz coś takiego, ćwiczysz sobie w domu, ok, lęk, przychodzę do pewności siebie, lęk, przychodzę do pewności siebie. Dlaczego tak się wyuczasz? Ponieważ kiedy się zdarzy taka sytuacja i odkryjesz, uświadomisz sobie, masz świadomość swojego ciała i nagle, aha, znowu jestem w pozycji, pozycji lęku, po prostu stajesz i budujesz swoją e, pewność siebie. Widzisz, warto jest zbudować pewność siebie. A na czym polega przede wszystkim pewność siebie? Na byciu sobą, na odkryciu, co naprawdę wierzę w tej sytuacji, jaki obraz i potencjał w sobie noszę i tak się zachowywać. Jest taka biblijna scena Dawid i Goliat, tak pewnie wielu ją zna. I teraz była taka sytuacja, że zanim Dawid poszedł walczyć z Goliatem, król Saul powiedział, ubierzcie go w strój. I ubrano go w strój, to strój jeszcze króla, bo on miał reprezentować naród Izraela, reprezentować samego króla, ale Dawid nie pasował do tego stroju króla, on był za ciężki, nie mógł się w nim poruszać. Więc on wyszedł tak jak był, w swoim stroju pasterza i z procą, którą zabił Goliata. Ponieważ był sobą, nie próbował być królem. Za 20 lat później on był królem i prawdopodobnie nawet tą zbroję królewską ubrał i wtedy ona pasowała, ale wcześniej nie pasowała, był zwykłym pasterzem, więc zachowywał się jak pasterz. I najkrótsze kazanie, jakie słyszałem na temat Dawida i Goliata, jest takie. Izraelici patrzyli na Goliata i mówili, jaki potężny, nie sposób go pokonać. A Dawid popatrzył i mówił, wow, jaki potężny, nie sposób go nie trafić. Pamiętaj, że wszystkie przeciwności w twoim życiu to są Goliaty, a ty jesteś Dawidem i być może ten normalny sposób jaki ty uważałbyś za normalny, czyli posiadanie zbroi, yy, gdybym był tym albo umiałbym to, to bym pokonał ten problem. Nie, jesteś sobą i masz jakąś alternatywę, masz swoje własne sposoby, za pomocą których pokonasz goliatów swojego życia.